List hebrajczyków jest takim listem, który w sobie zawiera wiele prawd bożych, ale też bardzo dużo w sobie zawiera pytań. I te pytania wielokrotnie są zaczerpnięte ze Starego Testamentu i tak możemy je zauważyć przez cały ten list. Chociaż na koniec tego listu pisarz tego listu wyraża się już jakby odpowiedziami. I, ale najcudowniejsze jest to właśnie, że pyta Słowo Boże, czy Bóg pyta y, y, o swojego własnego Syna i to z różnych miejsc Starego Testamentu są wyciągnięte te, te wiersze i zadane są pytania i tak możemy się zastanowić nad tym dlaczego dlaczego właśnie tak jest, że Bóg o tak ważnym rozdziale jak pierwszy rozdział listów do hebrajczyków wyraża się wielokrotnie w pytaniach Pan Jezus też sam będąc na ziemi pytał się faryzeuszów dlaczego to zmieniliście naukę Bożą na swoje własne przykazania Dlaczego to uczyniliście? Dwa razy pyta się o tą sprawę, że y, zaniechacie, aby ktoś czcił ojca i matkę, ale kazacie, każecie przynieść tą ofiarę do świątyni i tak dalej. Tak wiele takich y, miejsc możemy znaleźć, kiedy sam Pan Jezus właśnie zadaje pytania i sam je, y, na nie później oczywiście im odpowiada, ale oni tego nie chcą słuchać. I tak w pierwszym, rozdziale listu, znaczy w pierwszym rozdziale listu do hebrajczyków mamy napisane w piątym wierszu, do którego bowiem zaniołów powiedział kiedykolwiek Tyś jest moim synem, ja Cię dziś zrodził. Pytanie. I znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Pytanie. I tak dalej widzimy tutaj w tym rozdziale bardzo wiele takich właśnie sformułowań. I albo 13 wiersz, do którego za nią powiedział kiedyś siądź po prawicy mojej, aż położę mój przyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Zadaję pytanie. Także jest to takie szczególne, że właśnie list do hebrajczyków, tak jak już powiedziałem, zawiera chyba najwięcej cytatów ze Starego Testamentu i to zawiera właśnie w pytaniach. Drugi rozdział nam yy, też jest zadane pytania w trzecim wierszu, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw oczywiście apostoł przedstawia Syna Bożego, że jest wyższy nad niebiosa, że wszystko stworzył, jest większy od wszystkich aniołów całego stworzenia, całego wszechświata. A później właśnie Bóg wyprowadza swojego Syna w drugim rozdziale, w drugim wierszu na świat, pokazuje go ludziom. I zadaje pytanie, jakże my ujdziemy cało, jeśli zlektoważymy, zlektoważymy tak wielkie zbawienie. I tak kolejno te rozdziały możemy czytać, otwierać i zadawać pytania. I dlaczego tak właśnie Bóg czyni? W trzecim rozdziale pokazuje nam, że Bóg, Pan Jezus jest większy nad Mojżesza i nad cały dom, który ten Mojżesz przedstawiał. Chociaż Mojżesz uczynił go yy, według wzoru, który był w niebie, ale przecież Pan Jezus przewyższa wszystko, co jest w niebie, znaczy co jest na ziemi, chociaż i to było widoczne przez Mojżesza w niebie. I tak każdą służbę, którą jest przedstawiona i też i nad Abrahama, nad jego dary, nad ojcostwo abrahamowe Nad wszystko Pan Jezus jest wyższy i tym samym też są zadawane pytania. Szósty rozdział pokazuje nam taką sytuację, że na przykład szósty wiersz nam mówi, gdy odpadli, podróbnie odnowić, przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na orągowisko. Może nie jest to pytanie, ale Zadaje takie pytanie. Jakże właśnie yy, można to zrobić? Jakże można to zrobić, jeżeli ktoś już zakosztował tego wszystkiego, który widział to wszystko, dotykał, jadł, a jeszcze temu nie uwierzył, żeby takiego człowieka zmienić. I te wersety, które są tutaj przed nami, pokazują nam Jedną bardzo ważną rzecz, że lud żydowski lub hebrajski daleko odszedł od Boga i być może, że, że jej postawa była taka, że oni sami myśleli, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie Odnowiciel i wszystko dla nich uczyni, a tu jednak On poszedł na krzyż został krzyżowany, może zawiedli się na nim. Może właśnie na tym, który pokładali swoją ufność i że byli zdani nawet na to, żeby swoje mienie stracić, a uwierzyć Chrystusowi, to jednak yy, zawiedli się.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 Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przeliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. I tak właśnie oni bardzo dobrze wyruszyli. Hebrajczycy mieli bardzo dobry start za Panem Jezusem. Wielu się nawróciło. Wiemy, że yy, dzieje apostolskie pokazują nam nawrócenie Najpierw 2000, później do 5000. tysięcy. Później już było wielu, wielu kapłanów się nawracało, że nie szło tego wszystkiego policzyć. I tutaj mamy właśnie taki wiersz, który nam mówi przypomnijcie sobie te czasy, kiedy to po swoim oświeceniu wytrwaliście w różnych zmaganiach z utrapieniami. Że... I byli zdani nawet zostawić to wszystko, całe te majątności, aby tylko patrzeć iść za Jezusem, a mimo to yy, zawiedli się, że jednak te ziemskie rzeczy przyciągnęły ich z powrotem, żeby wiedzieć, do ziemi i yy, tutaj pisarz tego listu właśnie zadaje ciągle im pytania. Pamiętałem już o tym, że Pan Jezus też yy, kapłanom i faryzeuszom zadawał pytania i yy, musimy sobie też zdać z tego sprawę, że pytanie w Biblii ma bardzo głębokie znaczenie, dlatego, że chce dosięgnąć naszej duszy i chce, żebyśmy my sami odpowiedzieli na ten problem. Pytanie, po to Bóg nam zadaje, choćby nawet tak jak zadał kiedyś Jakubowi. Myślę teraz o Jakubie, który urodził dwunastu synów i kiedy właśnie przechodził przez ten potok Jakobok, to Bóg zadał mu cios ale najpierw zanim to zadał pyta go się jak masz na imię przecież znał go od samego urodzenia wiedział nawet już go o nim w łonie matki i teraz pyta go jak masz na imię przecież yy, kiedy właśnie oni obydwoje yy, byli w łonie matki razem ze Zawem to wtedy przecież Rebeka pyta, czy ma odpowiedź od Boga, że, y, że młodszy będzie służył, y, nie wiem, starszy będzie służył młodszemu. I znał go osobiście. On z Jakubem poszedł do Labana, z nim wracał, zawsze był z nim i teraz Kiedy on już wraca od Labana i jest na drodze, aby spotkać się ze swoim bratem Ezawem, pyta go, jak można imię. Po tylu latach wcześniej mu nie zadał tego pytania, a tutaj zadaje pytanie. I Jakub oczywiście odpowiada. Jakub. Każdy z nas wie, co to znaczy Jakub. Że on przyznał się w ten sposób do swojej winy, do swojego grzechu. I można tak powiedzieć, że to jest dzień nawrócenia Jego. Kiedy człowiek się przyznaje do swoich grzechów, do swojego życia poprzedniego, to tym samym to jest właśnie dzień Jego nawrócenia. I Jakub już od tego czasu życie Jakuba zmienia się. On od tego czasu, kiedy spotkał się wtedy z Bogiem osobiście, który z Nim rozmawiał, Możemy to podejrzewać, że to jest sam Pan Jezus. Tam z Nim rozmawiał i właśnie On chciał, żeby Mu pobłogosławił. I uderzył Go w ten staw biodrowy i tym samym tą siłę Jakuba zmienił. Ale oczywiście Jakub został w ten sposób zmieniony, żeby ta jego mocna strona, która była on mówił do Labana przecież, że on nie spał w nocy, aby ktoś mu nie ukradł tej zwierzyny znaczy tej, tej owiec słońce w dzień prażyło, że nie mógł spać ale on ciągle i ciągle pracował i nie było na niego, może powiedzieć, siły żeby go zwyciężyć że ani noc, ani dzień kiedy właśnie Chodził za owcami, służył. No nie było takiego dnia, który by spowodował, aby Jakub się zatrzymał i zastanowił się nad tym, po co tutaj ja chodzę, jaki jest cel mojej pielgrzymki. Aż w końcu właśnie sam Bóg spotkał się z nim i zadał mu to pytanie, jak masz na imię? Także widzimy, jest to takie, akurat życie Jakuba jest bardzo takie obrazujące nas, którzy powinniśmy i samych siebie w tym widzieć i też i zadać sobie pytania, w którym momencie my jesteśmy, jaki cel jest nasze, naszego życia i żebyśmy byli ludźmi, którzy, tak jak w liście do hebrajczyków jest napisane, nie opuszczali wspólnych zebrań, jak to u niektórych jest w zwyczaju. Ale dodawali sobie otuchy i to tym bardziej, że wiecie, że ten czas się przybliża. To znaczy ten zły czas. Jak wtedy pisarz tego listu wyrażał się do hebrajczyków dwa lat temu prawie to jakże dzisiaj, kiedy postęp techniczny i moralność i życie na tej ziemi jest coraz bliżej zagłady to jakże my mamy trudność aby właśnie zgromadzać się razem, aby żyć dla Boga, aby Jemu służyć tak jak właśnie i to widzimy w osobie Jakuba, który po tym fakcie, kiedy spotkał się ze Ezawem, to zaś mówi do swojej całej rodziny oczyście się, zmieńcie szaty, będziemy oddawać cześć Bogu i oni złożyli wszystkie swoje rzeczy i zakopał to pod dębem i poszedł dalej. Także widzimy, że swoje życie zmienił i też postarał się o to, aby się zmieniło życie też jego domu. I Widzimy, że postawił ołtarz i wzywał imienia Pana i powiedział, że Bóg jest Bogiem Izraela. Jeszcze oczywiście nie wspomniałem, że wtedy, kiedy zadał mu to pytanie, kiedy anioł zadał mu pytanie Jakubowi, to też zmienił jego imię na Izrael. Izrael, który jest do, dzisiaj, do dzisiejszego dnia. Także... Widzimy, że Bóg ma cel dla każdego jednego z nas i On nie chce, abyśmy postępowali tak jak hebrajczycy, tak jak Żydzi, do których ten list jest napisany. Oczywiście wtedy, ale i do nas dzisiaj jest On pisany, żebyśmy też i nasze życie rewidowali i żebyśmy, żeby nie musiał Bóg nam zadawać dużo pytań w naszym życiu. Abyśmy yy, sobie umieli zadać pytanie i też na nie odpowiedzieć. Żebyśmy nie szli przez życie i ciągle nie pytali się dlaczego, dlaczego, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego mi tak trudno, dlaczego jest tak ciężko. My nieraz jesteśmy tak nasze serca są u, ukształtowane Że nie chcemy sobie zadawać pytania. Ale też nawet nie chcemy, żeby Bóg nam zadawał pytania. My nie chcemy, żeby ktoś nam zadał pytanie. Właśnie. W tym jest nasz problem. My nie chcemy problemu rozwiązać u samej podstawy. Kiedy życie nasze nieraz jest trudne Albo nam jest ciężko w naszym życiu To wtedy najpierw chcemy tą sprawę rozwiązać I zwracamy się do ludzi Do naszych najbliższych Później z tą sprawą zwracamy się do Boga ale nieraz Bóg nie daje nam odpowiedzi i pyta nas co robisz? dlaczego tego nie zrobiłeś? czemu tamtego nie zrobiłeś? i tak właśnie w tym liście do hebrajczyków jest taka sytuacja Chcemy umieć sobie postawić pytanie, ale też umieć i na nie odpowiedzieć w sposób, który jest w Biblii. Nie po swojemu. Bo wtedy będziemy mieć błogosławione nasze życie i będziemy zachowywani codziennie. temat, który myślę warto e, głębiej prześledzić. Myślę, że w domu e, sobie takie pytania poszukać. I akurat przychodzą na myśl teraz e, pytania, które sam Pan Jezus stawiał. E, kiedy pytano Go jaką mocą to czynisz, to także odpowiedział e, pytaniem na pytanie i powiedział czy Chrzestiana był z nieba czy od ludzi. Ktoś to powiedział, że Żydzi zawsze odpowiadają pytaniem na pytanie. Ale w tym jest też mądrość Boża, żeby stawiając pytanie, tak naprawdę skłonić tego człowieka, który pyta, żeby sam sobie dał odpowiedź. No więc chrzestiana był od Boga czy od ludzi? No więc, e, jeśli od Boga, no to bali się tego e, e, przyznać, bo musieliby sami się Mu poddać. Jeśli od ludzi, no to oczywiście bali się to powiedzieć, bo bali się ludzi. E, I Pan im ostatecznie nie odpowiedział jaką mocą to czyni, bo cóż miał powiedzieć? Czy nie to w imieniu e, Boga, który jest moim Ojcem? E, był to dla nich, czy byłby to dla nich jeszcze jeden powód do oskarżenia Go? Może też i pytanie, które mam akurat przed sobą teraz, to jest Łukasza, piąty rozdział. Tu chodzi o uzdrowienie sparaliżowanego, gdzie ten dach rozebrali i spuścili go na dół i wtedy Mówią do Niego, to jest 5 rozdział, 21 wiersz. Zaczęli zastanawiać się i mówić, cóż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? I Pan Jezus znowu e, mówi do nich, e, stawiając pytanie, cóż to rozważacie w sercach Waszych? I zadaje następne, co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są Ci grzechy Twoje, czy rzec, wstań, i choć. E, kiedy czytałem rozważania na ten temat i właściwie to było trudno wywnioskować, co jest łatwiej powiedzieć. E, patrząc na polskie słowa, to może to wstań i choć jest prostsze, e, ale m, tutaj rzecz jest tym, że to m, odpuszczenie grzechów, chociaż jest niewidoczne, ale jest większe. E, a m, to W stanie chodź, to jest tylko sprawność ciała. E, chociaż jest to widoczne. E, pan Jezus e, e, odpowiedział, człowieku, odpuszczone są Ci grzechy Twoje. To czytamy w XX wierszu. Odpuszczone są Ci grzechy Twoje. E, a więc Pan Jezus powiedział to, co e, jest większe. To, co jest ważniejsze, oczywiście mógłby powiedzieć wstanie chodź, ale wtedy oni by nie usłyszeli tego, że On ma moc odpuszczać grzechy na ziemi. My także otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów przez wiarę od Pana Jezusa. Jeśli ktoś mówi, że dopiero po śmierci można grzechy mieć odpuszczone, myli się ponieważ, tak jak ten człowiek tutaj miał je odpuszczone na ziemi, my także mamy grzechy odpuszczone na ziemi. To jest bardzo ważna nauka Słowa Bożego. I potem e, powiedział w 24 wierszu stań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. Czyli najpierw powiedział to, co większe e, chociaż niewidoczne, bo nie widać tego, czy ktoś jest zbawiony. A później powiedział to, co było widoczne, było oczywistym cudem, ale samo za siebie uzdrowienie ciała jest mniej wartościowe, ponieważ ciało i tak ostatecznie pozostaje na tej ziemi. <śmiech> Miałem gdzieś jeszcze jedno pytanie, ale mi to uszło teraz z pamięci. Na pewno jest ich mnóstwo. Gdzieś to czytałem, że jest około 3000 pytań w Biblii. To znaczy, że jest się czym zajmować, i Pan Jezus także używał pytań, żeby wskazać, na prawdę Bożą. Też nie wiem gdzie to jest napisane ten fragment, kiedy zarzucano mu, że jest synem Bożym. To powiedział czy w waszym zakonie nie jest napisane bogami jesteście? Wiano. Czy w waszym zakonie nie jest napisane bogami jesteście? Być może, ale nie widzę tego, być może to w innej Ewangelii gdzieś e, miałem podkreślone kiedyś. I tam jeszcze dalej mówi, e, w takim razie, dziękuję. Tak. Czyż w zakonie waszym nie jest napisane Ja rzekłem, Bogami jesteście? A więc już tu jest ten zarzut odparty, że sam zakon to mówi. To jest cytat psalmu. Oczywiście nie w tym znaczeniu, że ludzie są równi Bogu, tylko w tym znaczeniu, że byli oni sprawowali służbę sądzenia, czy byli sędziami w Izraelu, wydawali wyroki. E, czyli jak gdyby występowali w imieniu Boga. I tu w tym, w tym znaczeniu Bogami jesteście. E, ale to też i, e, jest mniejszy przykład, bo dalej jest większy argument. Do mnie, którego Ojciec poświęcił, posłał na świat. Wy mówicie bluźnić, dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Pan Jezus był kimś więcej niż tylko sędzią, czy jakimś rabbim w Izraelu. On był poświęcony, posłany na świat, albo też jak to już widzieliśmy w liście do hebrajczyków, jam Cię dziś zrodził. To nie znaczy, że Pan Jezus urodził się w niebie, to znaczy, że jest równym Ojcu. Że jest posłanym z wnętrzności Ojca, nie wiem, jak to wyrazić lepiej po polsku, ale to nie o to chodzi, że Pan Jezus się urodził w niebie, bo niektórzy i takie rzeczy wywnioskowują z tego zdania. A więc On jest tym, którego Ojciec posłał na świat. Wypowiedział Słowo i posłał je na świat. I właśnie to jest to zrodzenie, czyli wywodzi się od Ojca. I On uczynił siebie tym samym równym Bogu. A więc znowu jest pytanie i znowu ta odpowiedź wynika z tego pytania. Przypomina mi się jeszcze jedno pytanie Pana Jezusa. Kiedy już w Pozmaktychstaniu On był na brzegu, a oni byli w łódce, nic nie złowili i pyta się ich macie co jeść? To takie pytanie, które od razu daje odpowiedź. Jesteśmy w niewłaściwym miejscu. Nic nie złowiliśmy. Zmarnowaliśmy czas. Jesteśmy daleko od Pana. Co my w ogóle tu robimy? To jest tylko jedno pytanie. Jeszcze wypowiedziane z serca. Mówi dzieci, macie co jeść. To tak można rzeczywiście dotrzeć do kogoś. Tego nam zapewne wielokrotnie brakuje, żeby w taki sposób móc czyjeś serce poruszyć. Można by kogoś zapytać, a czy jesteś szczęśliwy, albo daje ci to pokój? Taki Pan Jezus zapytał, macie co jest, czyli w ogóle co z tego wynikło, z, tego, z tej całonocnej pracy na morzu. Dlatego y, to może być dobre zadanie dla nas dzisiaj, żebyśmy sobie takich pytań poszukali. Chciałbym jeszcze coś dla młodych pokazać, ludzi, dla młodych wierzących. Job był mężem, który mógł zadawać wiele pytań ze względu na całą swoją sytuację. I, ale jednak y, na koniec swojego życia mówi, kajam się w prochu i w popiele, mów ty do mnie, ja nic nie powiem. I 38 rozdział Księgi Joba właśnie jest Całym, może powiedzieć, rozdziałem, który Bóg zadaje Jobowi. Nie to, żebym e, chciał tutaj e, dać rozwiązanie na to, na to, co Zbyszek powiedział, żeby szukać e, pytań, ale chciałbym zachęcić do tego, że właśnie e, Bóg w bardzo prosty sposób zaczyna rozmawiać z człowiekiem, który do niego, może powiedzieć, mówią mężowie czterech mężów wcześniej i on ciągle uważa się za e, sprawiedliwego i że na nim nie ma grzechu ale kiedy Bóg zaczyna w bardzo prosty sposób zadawać mu pytania to on na koniec tego e, mówi wkład, e, znaczy tak o to mi chodzi właśnie 42 wiersz któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową ależ to ja mówiłem nierozsądnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem słuchaj proszę ja chcę mówić będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię Przeto to odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Najpierw oczywiście Bóg mówił do Joba, żeby mu pokazać i tą całą jego słabość i to człowieczeństwo i że znał go od samego początku i pozwolił na całą tą sytuację która do, dotknęła Joba i później ten 38 rozdział, 39 jest y, ciągłymi pytaniami dla Joba, na które Job oczywiście ani na jedno nie jest w stanie odpowiedzieć. I to doprowadza Joba do tego, że on właśnie y, ukaża się przed Bogiem i mówi, na, zatyka moje usta, ty mów, ja będę słuchał. Jedna tutaj uwaga dotycząca tego Jana 10.34. Jezus im odpowiedział, czy nie jest napisane w waszym prawie, ja powiedziałem, jesteście bogami. Te słowa z tego pytania odnoszą się do Psalmu 82. I myślę, że będzie z korzyścią, jeśli zobaczymy, co usłyszeli w tym pytaniu, przeciwnicy Pana Jezusa. Bo oni znali doskonale psalmy i od razu wiedzieli, co Pan Jezus powiedział przez to pytanie. Pan Jezus przez to pytanie powiedział wprost, ja jestem Bogiem Najwyższym. Bo ten psalm tak mówi, Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym. Pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Bierzcie w obronę ubogiego i sierotę. Oddajcie sprawiedliwość strapionemu i potrzebującemu. Wyzwólcie biedaka i nędzarza. Ocalcie go z ręki niegodziwych. Lecz oni nic nie wiedzą i nie rozumieją. Ciągle chodzą w ciemności. Zachwiały się wszystkie fundamenty ziemi. Powiedziałem jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami najwyższego lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt Powstań Boże osądź ziemię bo ty otrzymasz dziedzictwo wszystkie narody I tutaj pan Jezus wyraźnie powiedział czyż nie jest powiedziane że bogami jesteście i tutaj pierwszy wiersz pokazuje Tak, wy jesteście tymi sędziami niesprawiedliwymi, tymi bogami, a ja jako Bóg Najwyższy stoję pośród was w tym zgromadzeniu. Więc to pytanie zadając komuś wychowanemu na psalmach, Pan Jezus wyraźnie powiedział tym pytaniem. Ja jestem tym Bogiem Najwyższym, a wy jesteście tymi niesprawiedliwymi sędziami z 82 psalmu.